Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 12. Radosław Siennicki, dzień dobry. U nas na początek nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie odpuszczają. Niebawem powinni pojawić się w siedzibie Trybunału z zaświadczeniami o ślubowaniu. Potem chcą rozpocząć pracę. Sytuację śledzą nasi reporterzy. To była największa katastrofa w powojennej historii Polski. Mija 16 lat od tragicznego lotu do Smoleńska. Życie straciło wówczas 96 osób, w tym polska para prezydencka. W całym kraju trwają rocznicowe uroczystości. W niedzielę wybory parlamentarne na Węgrzech. Największe szanse na zwycięstwo ma rządzący Fidesz i opozycyjna Tisa. O tym, jak wyglądają ostatnie godziny przed głosowaniem, powie nasz korespondent. Wydarzenie. Sędziowie, którzy wczoraj złożyli ślubowanie w Sejmie, zapowiadają, że będą przychodzić do pracy. Prezes Bogdan Święczkowski twierdzi, że do Trybunału Konstytucyjnego przyjść mogą, ale jedynie w charakterze gości. Jego zdaniem mają obowiązek złożenia ślubowania w obecności prezydenta. Kancelaria Karola Wrockiego zwraca z kolei uwagę na spór kompetencyjny między prezydentem i Sejmem. Przed siedzibą Trybunału jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Sylwio, słyszymy się. Dzień dobry. E, powiedz proszę, jakie są możliwe scenariusze? Wybrani przez Sejm sędziowie za chwilę mają pojawić się tutaj przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. przyjść po prostu do pracy, bo jak mówią jest to ich obowiązek. Przed południem byli na spotkaniu z notariuszem. Zamierzają dziś przekazać prezesowi Trybunału Konstytucyjnego zaświadczenie o ślubowaniu wobec prezydenta no i rozpocząć pracę. Sędziowie nie wykluczają złożenia pozwu do sądu o dopuszczenie ich do wykonywania pracy, jeśli takiej możliwości mieć nie będą. Tak mówiła sędzia Anna Korwin-Piotrowska.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 Dziś przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego jest spokojnie. Przed południem protestowała garstka osób. To są ludzie, którzy byli też tu wczoraj, ale przychodzą od wielu miesięcy z nadzieją, że Trybunał zacznie normalnie funkcjonować.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 No jedno jest pewne, na szybkie uspokojenie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego nie ma jednak na razie co liczyć. Sylwia Białek jest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dziękujemy za te relacje. O komentarz w sprawie sporu poprosiliśmy doktora Łukasza Prusa, prawnika z Uniwersytetu Wrocławskiego.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 Po trzecie, z tego wynika, że prezydent nie posiada kompetencji do kontrolowania wyborów e, dokonanego przez Sejm. Innymi słowy, prezydent nie jest sądem nad Sejmem, nie jest zbyt sądem. E, po czwarte, konstytucyjnym obowiązkiem prezydenta jest współdziałanie. Już we wstępie konstytucja mówi o tym, że prezydent musi współdziałać między innymi z Sejmem. To współdziałanie powinno polegać na tym, że organizujemy ślubowanie bądź przechodzimy na zaproszone ślubowanie. Tłumaczył na naszej antenie dr Łukasz Prus. usłyszałeś od polityków. A parlamentarzyści koalicji rządowej mówią, że nie ma żadnych przesłanek uniemożliwiających pełnienie obowiązków służbowych sędziom wybranym przez Sejm, którzy następnie złożyli ślubowanie wobec prezydenta. Senator klubu KO Grzegorz Schetyna mówi, że utrudnianie pracy tym osobom będzie próbą paraliżu konstytucyjnego organu. Trzeba po prostu realizować zapisy ustawy i konstytucji, znaczy wybrani sędziowie przez Sejm muszą zacząć funkcjonować. Ja zakładam, że będzie jednak refleksja po stronie prezesa Trybunału, Bogdana Święczkowskiego, że on jednak otworzy drzwi Trybunału i, i pokoje pracy do tego, żeby wspólnie funkcjonować. Tak też uważa szef klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Prawo jest po stronie szóstki prawidłowo wybranych sędziów przez polski Sejm, a jeśli prawo stoi po stronie, po stronie tych osób, nie uznaje nawiązania stosunku służbowego nowych sędziów. Konkretnie chodzi o czworo osób, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta. Tym samym prezes nie chce dopuścić ich do orzekania. Rządzący zauważają, że ustawa mówi jasno. Stosunek służbowy nawiązuje się po złożeniu ślubowania. Do czego doszło? No i w tej sytuacji prezes powinien po prostu tym osobom umożliwić normalne funkcjonowanie w trybunale. Marszałek Sejmu jeszcze Szczarzasty z Lewicy mówi, że jeśli prezes Trybunału zdania nie zmieni, to koalicja rządowa podejmie odpowiednie kroki. Jeżeli prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuści do funkcjonowania sędziów, będziemy podejmowali właściwe decyzje. Myślę, że państwo nie macie wątpliwości po dziś, że... uważa, że sędziami Trybunału są jedynie ci, którzy złożyli ślubowanie w obecności prezydenta, a nie ci, ci, ci którzy nie uczynili tego wobec prezydenta, ale yy, że uczynili to wobec prezydenta, ale nie przed nim. Europosłisu Karol Karski uważa, że sędziowie, którzy stawili się na uroczystości w Sejmie popełnili błąd, który może ich kosztować utratą stanowiska.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 Co ciekawe, nawet część posłów koalicji rządowej, jak na przykład Łukasz Osmalak z Polski 2050, uważa, że ta owczorajsza uroczystość, która odbyła się w Sejmie, być może została zorganizowana zbyt szybko. Prawidłowy wybór sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego potwierdzony został przez to, że pan prezydent przyjął ślubowanie dwójki z nich. I uważam, że kolejnym krokiem jednak powinno być takie, nazwałbym to wytrzymanie ciśnienia, danie prezydentowi troszeczkę większej perspektywy czasowej i wymuszenie na prezydencie tego, żeby jednak od pozostałej czwórki również ślubowanie przyjął. Natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że prezes Trybunału wczoraj potwierdził tak naprawdę, że te osoby, z którymi się spotkał, są pełnoprawnymi sędziami tej instytucji. Pan prezes Święczkowski spotykał się każdym z nich, pogratulował ważnego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm i wyraził nadzieję, że prezydent ich szybko zaprzysięgnie. Ja do tej nadziei dołączę. Sędziowie, jak słyszeliśmy, zamierzają stawić się w Trybunale i pełnić obowiązki. Prezes Trybunału natomiast mówi, że mają prawo do niego przyjść jak każdy obywatel, ale orzekać nie będą, dopóki ślubowania od nich nie odbierze prezydent, no a na to na razie się nie zanosi. Politycy o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Komentarze zebrał dla nas Michał Fobisiak. Bardzo dziękujemy. Suma Wydarzeń to była największa katastrofa lotnicza w historii trzeciej RP. 16 lat temu o 8.41 delegacja zmierzająca na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbiła się na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie byli m.in. ówczesny prezydent Lech Kaczyński z małżonką, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Łącznie w katastrofie zginęło 96 osób. Pod pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej na stołecznym cmentarzu wojskowym na Powązkach kwiaty złożyły m.in. władze samorządowe, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz rodziny ofiar. Dla osób, których bliscy tragicznie zginęli w Smoleńsku, mimo upływu lat są to wciąż bolesne wspomnienia.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 mogło dobrego się wydarzyć. Zostają te najlepsze rzeczy. To co zrobili, jakimi ludźmi byli, jakie wartości sobą reprezentowali. Na uroczystościach na krakowskim cmentarzu rakowickim pojawił się z kolei wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każdego 10 kwietnia nie można zapomnieć po co polska delegacja leciała do Smoleńska i Katynia. Nie może to przesłonić w żaden sposób ofiary, która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 Własne obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość. Przed Pałacem Prezydenckim odbył się apel pamięci. Złożono też wieńce przy pomnikach ofiar. Wieczorem planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że 10 kwietnia 2010 roku polska delegacja leciała do Smoleńska na obchody rocznicy mordu w Katyniu. Czy dziś polskim dyplomatom i Polonii udało się zorganizować uroczystości w ofiarą? ofiarom? To pytanie kierujemy do Maćka, Macieja Jastrzemskiego. Witaj. Halo Maćku, Tak, słyszę Państwa doskonale. Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej oddali dziś polscy dyplomaci i rosyjska Polonia. Byłem na tych uroczystościach kilkanaście razy. Dziś mnie nie ma, ale ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski jest tam na miejscu i powiedział, że uroczystości i w Smoleńsku, i w Katyniu przebiegały godnie. Godnie, w taki sposób, jaki należy oddać hołd, cześć i pamięć zarówno ofiarom mordu katyńskiego, jak i tym, którzy po 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem. Bardzo jestem rady, że towarzyszyła nam ogromna grupa przedstawicieli Polonii, którzy specjalnie przybyli na tę uroczystość. Zostały wyczytane wszystkie nazwiska ofiar katastrofy samolotu z 10 kwietnia. Przed chwilą zakończyliśmy uroczystości w Katyniu, gdzie zostały złożone wieńce na części Polski, Rosyjskiej, odprawiona modlitwa i pożegnaliśmy się z naszymi rodakami z nadzieją że nikt i z przekonaniem, że nikt nie zapomni. увидеть парзутеньшку их памбук возьми их в небо шестких парзутеньшку Была катастрофа жалеет сочувствуем Смоляне молянись сутенник квяты перносят видите помни какие заработали то все добровольно Delegacja polskich władz i gości honorowych zginęła lecąc do Katynia na obchody 70. rocznicy mordu katyjskiego. Przypomnę, że wiosną 40 roku NKWD na rozkaz Józefa Stalina zamordował ponad 22 tysiące polskich oficerów przebywających w sowieckiej niewoli. Mówiła mi o tym ze szczegółami. Zmarła w ubiegłym roku rosyjska badaczka, historyk, profesor Natalia Libiedziewa. W Mordowali w Smoleńsku, w Kalininie i w Charkowie. Na I prowadzili do pomieszczenia, w którym mieli ich rozstrzelać. Stawili na kaleni i в w zatylek. Później kazali im klękać i strzelali w potylicę. Dziś rosyjskie płance, hmm. Zmieniają narrację na taką stalinowską. Negatywny jest jeszcze odbiór na samym Kremlu i nie ma za tym postępujących konsekwencji prawnych, ale w propagandowym wymiarze już neguje się samą zbrodnię katyńską i udział Stalina oraz sowieckich władz w tej zbrodni. Zaraz po napaści Rosji na Ukrainę zdjęto w Katyniu polską flagę z masztów. Miedno je ustawiono po piersia zbrodniarzy stalinowskich obok mogił ofiar. Podobne działania podjęto w innych częściach Rosji, usuwając mogiły, tablice pamiątkowe i krzyże ofiar stalinowskich represji, którzy malio, mają lub mieli korzenie polskie. O czym mówił Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za te relacje. Reakcja społeczeństwa na katastrofę była bardzo silna, ale dziś obserwujemy podziały. Mówił na naszej antenie socjolog dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Civitas.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 No, przypomnę tę narrację Prawa i Sprawiedliwości, ona do dzisiaj w, te, te istnieje, że no właśnie, że to jest tak naprawdę nie do końca wyjaśniony spisek Tuska z Putina. To jest oczywiście kwestia długofalowego kształtowania swoich zwolenników, mówiąc, że po tamtej stronie są ludzie, którzy no właśnie, którzy tak naprawdę, którym należy odmawiać rozumienia patriotyzmu mówił socjolog dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Civitas. Przypomnijmy, w katastrofie smoleńskiej 16 lat temu zginęło łącznie 96 osób. Wśród nich byli m.in. para prezydencka, najwyżsi rangą dowódcy wojskowi i przedstawiciele rodzin pomordowanych w Katyniu. Suma wydarzeń To już ostatnie godziny przed głosowaniem na Węgrzech. W niedzielę wybory parlamentarne w tym kraju. Sondaże niezależnych pracowni dają wygraną opozycyjnej partii TISA. Badania prezentowane przez rządowe media pokazują niewielką przewagę partii Viktora Orbana. Wyniż kampanii na miejscu, w Budapeszcie, obserwuje nasz korespondent Piotr Pietka. Piotrze, czy się słyszymy? Słyszymy się. Fantastycznie. Piotrze, powiedz w takim razie, czy w ostatni dzień kampanii na Węgrzech przyniosły jakieś zaskoczenia? cały czas ta kampania trwa, bo ja powiem, nie, mieliśmy problemy techniczne, nie wiem czy powiedzieć. na Węgrzech nie ma czegoś takiego jak cisza wyborcza. Jest, ona tak naprawdę obowiązuje tylko w dniu wyborów, natomiast dzisiaj nie jest koniec kampanii, koniec kampanii będzie jutro, także, także jeszcze dwa dni właściwie ostrej kampanii, ale mam wrażenie, że ta kampania trochę już przycicha, już wygląda na to, że chyba wszyscy są pogodzeni z tym, co się stanie w niedzielę, więc normalnie to wygląda tak, że Peter Młodzior od rana jeździ po całym kraju. w Dzisiaj chyba w 5 czy 6 miejscach będzie spotykał się z wyborcami w mniejszych, w większych miejscowościach. Tam są setki, czasami więcej niż tysiąc ludzi. Wszyscy są zadowoleni, że rzeczywiście jest prawie w każdym miejscu. Na Węgrzech gdzieś tam w każdym, powiedzmy, do każdego powiatu przyjeżdża. Na pewno co najmniej raz w każdym okręgu jest. Wiktor Orban jeździ dużo rzadziej, no bo wiadomo, przede wszystkim jest premierem, ale... Te spotkania są może większe, ale dużo rzadsze. Dzisiaj premier jedzie mniej więcej 50-60 km od Budapesztu na południe, w połowie drogi między Baratonem, Balatonem do dawnej stolicy, czyli do syjkesz I tam będzie miał o 18. spotkanie z wyborcami. Wiktor Orban powtarza, powtarza ciągle te same slogany. Tu już się naprawdę niewiele zmienia. Nawet dzisiaj największy opozycyjny, taki lewicowy dziennik, ale największy opozycyjny dziennik na Węgrzech, Neipsowa, nazwał artykuł o spotkaniu Orbana wczorajszym w Debreczynie. Tytuł brzmiał Orban w Debreczynie, Ukraina, Ukraina, Zeleński, Zeleński. Orban stara się i do końca gra tę ukraińską kartą. Obambiznak. Oni wierzą, że jeśli odejdzie rząd narodowy, a przejdzie rząd Tisy. Ukraina nie będzie musiała otwierać rurociągu przyjaźń. Tak jest, bo stanowisko węgierskiej opozycji to odcięcie się od rosyjskiej energii i przejście na drogą energię zachodnią. Natomiast, natomiast lider opozycji, czyli Peter Modior bardzo dużo mówi o sprawach wewnętrznych, o tym jak się będzie za czasów Tisy żyło mieszkańcom Węgier, nie tylko jeśli chodzi o, o sprawy gospodarcze, ale także o sprawy wewnętrzne, o wolność prasy itd., itd. Wydaje się, że Peter Modior ma dużą pewność, że to on będzie właśnie rządził po tych niedzielnych wyborach. Jak on mówi sam, niewiele zostało tego czasu władzy Wiktora Orbana.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 Ta wiedza wydaje się być oparta na tych ostatnich sondażach niezależnych, które są coraz gorsze dla Fidesu. Opozycja ma coraz większą w nich przewagę, nawet w dwóch czy trzech ostatnich zdobywa tak zwaną większość dwóch trzecich, która pozwoli mu odbetonować system, który Fides przez 16 lat urządził. Natomiast my jutro pewnie będziemy mądrzejsi, jutro będziemy mieli dużo więcej, ponieważ na Węgrzech nie prowadzi się od 2006 roku exit poli, czyli tych badań w dniu wyborów, natomiast dość często sporządza się w ostatni dzień, przez przed wyborami, czyli w sobotę, takie duże, niezależne, duże badania i być może jutro poznamy, jakie wyniki możemy, jakich wyników rzeczywiście możemy się spodziewać w niedzielę. Piotrze, a czy węgierski premier może zrobić coś jeszcze, by utrzymać władzę? Chyba nie. Znaczy po wizycie, po tym co było w weekend, a to były trochę przestrzelone rzeczy, chyba jednak nie. Dzisiaj Wiktor Orban próbuje jeszcze wszelkimi sposobami, ale, ale chyba ktoś mu źle podpowiada albo, albo, albo rzeczywiście już nie ma pomysłu, ponieważ na przykład wczoraj w nocy na portal społecznościowym ukazał się taki pod, że Wiktor Orban bardzo ważne ogłoszenie dzisiaj będzie miało godzinę bodajże o 7.30 i ja też się spodziewałem, że być może coś wyciągnie z kieszeni, być może z kieszeni oczywiście budżetowej, jakąś kolejną jakąś kolejną ym, ulgę albo kolejny dodatek albo jakieś dodatkowe pieniądze ludziom rzuci, bo tak często wygrywał yy, w ostatnich latach. Natomiast nie, on po prostu wyszedł, powiedział, żeby głosować, żeby nie zniszczyć tego, co... Przez te, prze, przez te 16 lat zbudowano i tak mniej więcej wygląda ta kampania. Wiktor Orban mówi, nie niszczcie tego, co zbudowaliśmy, nic specjalnie nie obiecuje. Natomiast to Peter Modior skupia się na rozwiązaniach, które można wprowadzić właśnie po wyborach, które można na Węgrzech wprowadzić, żeby, żeby ludziom żyło się po prostu lepiej. To mogą być przełomowe wybory na Węgrzech, o czym mówił Piotr Piętka. Bardzo dziękujemy za te relacje. Dziękuję. Wyborom na Węgrzech uważnie przygląda się Bruksela. Historia relacji węgierskiego rządu z Komisją Europejską w ostatnich latach to nieustanne kłótnie i wzajemne oskarżenia. Zarzuty Brukseli dotyczące łamania zasad praworządnościowych doprowadziły do zablokowania unijnych funduszy dla Węgier. Więcej na ten temat Beata Płomecka. 18 miliardów euro to suma zamrożonych przez Komisję Europejską unijnych funduszy dla Węgier. 2 miliardy zostały utracone bezpowrotnie. Premier Viktor Orban mówi, że to działania polityczne oskarża Brukselę o spisek i próbę zmiany władzy. To ich nadzieja, pracują nad tym. A komisja odpowiada długą listą zarzutów. To między innymi brak niezależności sądownictwa, korupcja i konflikty interesów. Zablokowany jest też dla Węgier fundusz SAFE. Komisja nie dała jeszcze zielonego światła dla planu na wykorzystanie pieniędzy. Węgry ubiegają się o ponad 16 miliardów euro. Ocena jest w toku. Komisja zatwierdzi węgierski plan, jeśli będzie gotowa. Powtarza od dłuższego czasu rzecznik komisji Tomarenie, nie, ale nieoficjalnie można też usłyszeć, że Bruksela nie chciała robić prezentów Orbanowi przed wyborami. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. W Islamabadzie trwają ostatnie przygotowania do mającej się rozpocząć jutro pierwszej rundy negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ze względu na kontynuowanie izraelskich ataków w Libanie oraz niejasną sytuację w cieśnienie Ormus, spotkanie stoi jednak pod znakiem zapytania. Orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz były dyplomata Marcin Krzyżanowski powiedział polskiemu radiu, że choć istnieje realna szansa na rozpoczęcie negocjacji zgodnie z planem, to jest ona stosunkowo niewielka. Wszystko ma zależeć od Izraela i ewentualnej decyzji o wstrzymaniu walk w Libanie. Kolejną kością niezgody wpływającą na los negocjacji jest niepewna sytuacja w cieśninie Ormus, której odblokowanie jest jednym z głównych żądań strony amerykańskiej. Prezydent USA Donald Trump oskarżył wcześniej Iran o bardzo słabą realizację zobowiązania przepuszczenia statków przez Ormus i ostrzegł przed pobieraniem przez Teheran opłat za korzystanie z cieśniny. Fakty są następujące. Ruch w Cieśninie Ormus odbywa się dużo poniżej przedwojennej normy. Wszystkie statki, które przepływają tam, tamtędy robią to pod kontrolą i za pozwoleniem Iranu. Więc można powiedzieć, że Cieśnina jako taka zamknięta nie jest, ale jest kontrolowana przez Iran, który od co najmniej części jednostek pobiera opłaty za przepłynięcie. Mówił Marcin Krzyżanowski. Tymczasem Kijów z sukcesami pomaga państwom Zatoki Perskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski oświadczył, że ukraińscy wojskowi zestrzeliwali irańskie drony Szachid nad kilkoma krajami Bliskiego Wschodu. To działanie w ramach pomocy partnerom w zwalczaniu broni, której Rosja używa przeciw Ukrainie, dodał Załęski. Ukraiński prezydent po raz pierwszy publicznie potwierdził takie działania ukraińskich wojskowych, co podkreśliła agencja Reutera. Tymczasem Rosja i Ukraina ogłosiły Wielkanocny Rozejm. Wczoraj wieczorem Władimir Putin zapowiedział wstrzymanie działań zbrojnych od jutra od godziny 16 do końca niedzieli. Później Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że Ukraińcy również powstrzymają się od działań zbrojnych. W najbliższą niedzielę prawosławni wierni w Rosji na Ukrainie, na Ukrainie będą obchodzić zmartwychwstanie w stanie Chrystusa. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Wracamy do kraju. Służby badają incydent na granicy z Polską. W okolicach Giżycka, Ełku, Bartoszyc i Olecka w Warmisko-Mazurskiem wylądowały balony przemytnicze. Wszystkie mają podczepione pakunki, najprawdopodobniej z papierosami oraz nadajniki GPS, które miały ułatwić ich odnalezienie adresatom kontrabandy. Szczegóły zna Leszek Tekielski z Radia Olsztyn jak informuje zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, balony przyziemiły na polach i łąkach, a w jednym przypadku na prywatnej posesji koło domu. W miejscu ich lądowań funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające. To dość młoda metoda przemytu. Pierwsze incydenty związane z wykorzystaniem balonów do przerzucania nielegalnych papierosów z Białorusi do Polski odnotowano pod koniec 2025 roku, a ich intensywność wzrosła na początku 2026. Wysyłający te podniemne przesyłki korzystują wiatr wiejący ze wschodu, a podczepione do balonów paczki z papierosami po wylądowaniu na terenie Polski dzięki sygnałowi z nadajników GPS są odbierane przez kurierów. Dodajmy, że balony przemytnicze regularnie pojawiają się na Litwie. minionej nocy ponownie skierowano je w okolice lotniska w Wilnie. Jego działalność musiała zostać wstrzymana na kilka godzin. Władze Litwy traktują te incydenty jako element hybrydowych działań reżimu na Białorusi. W magazynie czas teraz na raport paliwowy. Od jutra za benzynę zapłacimy kilka groszy mniej niż dzisiaj. Za olej napędowy nieco więcej. Litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6 ,14 zł 14 groszy, 98 6,73, a diesla 7,68. Te ceny będą obowiązywać od jutra do poniedziałku włącznie. Na koniec jeszcze smutna informacja ze świata piłki nożnej. Nie żyje Jacek Magiera, były piłkarz, drugi trener reprezentacji Polski, były trener Śląska Wrocław Ileg i Warszawa. O jego śmierci poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Wiadomo, że szkoleniowiec zasłabł po treningu biegowym. Trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Trenera wspominał na naszej antenie Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia. Kiedy opowiadał o tym, jak należy prowadzić e, swoją karierę, to zarażał taką pasją i żarem. Analityczna głowa, e, trener, który e, zanim coś powiedział mocno, to przemyślał, nie rzucał e, słów na wiatr e, no i niezwykle ceniony e, w środowisku. E, aż trudno uwierzyć, że mówimy o nim w czasie przeszłym. Jacek Magiera miał 49 lat karierę piłkarską rozpoczął w Rakowie Częstochowa. Od lipca zeszłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana. I tą smutną informacją kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Ewelina Kamińska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 W ostatnich tygodniach wykres ropy stał się wskaźnikiem nastrojów w geopolityce. Kiedy napięcie wokół Iranu spada, spadają też ceny ropy. Kiedy robi się nerwowo, potrafią w kilkanaście minut wzbić się na dawno niewidziane poziomy. To oznacza, że cała światowa gospodarka jedzie na jednym wózku i to w dodatku na wózku z napędem spalinowym. Jak ten stan wpływa na nas, konsumentów oraz na firmy? O tym porozmawiamy z naszym ekspertem Ewa Wasążnik. Zapraszam na magazyn Saldo. Wcześniej jednak ważne informacje ze świata gospodarki. Rozejm po wojnie z Iranem nie kończy kryzysu na rynku ropy i gazu. Nawet jeśli żegluga przez cieśniny Ormus wróci, to dostawy będą odbudowywane tygodniami albo miesiącami, a ceny mogą pozostać wyższe niż przed wojną. Największy problem polega na tym, że sam rozejm nie naprawia zniszczonej infrastruktury. Według analizy The Economist kraje Zatoki Perskiej ograniczyły wydobycie ropy o około 10 milionów baryłek dziennie, a uruchomienie całego systemu od nowa zajmie pewien czas. To oznacza, że rynek nie wróci szybko na dawne tory. Nawet przy realizacji pozytywnych scenariuszy ceny ropy sprzed wojny wydają się na razie bardzo mało prawdopodobne. A tymczasem w Polsce mechanizm ceny paliw niżej, czyli CPN, Daje ulgę konsumentom i przedsiębiorcom. Za benzynę bezołowiową 95 kierowcy płacą dziś maksymalnie 6 ,17 zł 17 groszy. Za benzynę 98 6 zł i 77 groszy. A za olej napędowy maksymalnie 7 zł i 66 groszy. Mamy także nowe informacje z Ministerstwa Energii. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 14 groszy. Benzyny 98 6 ,76 zł 76 groszy a oleju napędowego 7 zł i 68 groszy. Paliwa są tańsze niż wczoraj i jednocześnie są najtańsze w Europie. Z tego powodu obcokrajowcy przyjeżdżają, by tankować na polskich stacjach. Turystyka paliwowa jest na poziomie kilkuprocentowym, ocenił minister energii Miłosz Motyka. Głosz Polskiego Radia 24 mówił, że poziom turystyki paliwowej jest niski, a Polakom nie zabraknie benzyny. Jeżeli chodzi o tę turystykę paliwową, ona z kierunku zachodniego do Polski była zawsze obecna. Jeżeli chodzi o trwałą tendencję, to ona jest kilkuprocentowa. Ona nie doprowadza do tego, by zaburzyć sytuację na stacjach, na rynku, czy jeżeli chodzi o dostawy. Minister Miłosz Motyka powiedział, że rząd nie planuje na razie ograniczyć turystyki paliwowej. Program obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. I spójrzmy jeszcze co dzieje się na rynkach. Warszawska giełda rozpoczęła dzień w mieszanych nastrojach. Notowaniom głównych indeksów towarzyszył kolor czerwony, ale mniej więcej godzinę temu sytuacja znacznie się poprawiła. Teraz główne indeksy warszawskie giełdy zyskują. Więcej o GPW powiemy po zamknięciu dnia około godziny 17:47. A jak waluty? Za 1 euro płacimy 4,25 zł, za dolara 3,63. Frank szwajcarski kosztuje w okolicach 4,60 zł, a funt brytyjski 4,88. Z kolei cena baryłki ropy utrzymuje się teraz nieco poniżej 100 dolarów za baryłkę. Saldo, magazyn gospodarczy. No właśnie, co z tą ropą można by zapytać? W naszym studiu gość, pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS. Dzień dobry. Dzień dobry. Świat odetchnął z ulgą, kiedy Stany Zjednoczone, prezydent Donald Trump ogłosił ten rozejm, zawieszenie broni z Iranem. Wszyscy mieliśmy nadzieję na odblokowanie cieśniny Ormus i ustabilizowanie cen ropy, a co za tym idzie także ustabilizowanie cen na stacjach benzynowych. Okazało się, że te nadzieje, nadzieje były płonne. No niestety, jeszcze w, w środę rano wydawało się rzeczywiście, że będziemy mieli do czynienia z dużymi obniżkami. Nawet pan premier podczas konferencji zapowiedział, że w piątek może udać się, że rzeczywiście zobaczymy te niższe ceny na polskich stacjach, ale od tego czasu okazało się, że nie jest tak dobrze, jak mieliśmy nadzieję albo myśleliśmy... W środę rano ciśnina Ormus jest nadal zablokowana. Ocenia się, że ze 100, 120 statków, które normalnie tamtędy przepływają na dobę, w tym momencie przepływa tylko 10, może 15, więc to jest 10%. De facto, dopóki nie odblokujemy ciśniny do poziomów z stycznia, lutego, czyli do tych 100 statków, nadal będziemy mieli do czynienia z dużym deficytem. Nie wspominając o tym, że w tym momencie w Zatoce Perskiej prawdopodobnie czeka załadowane na... Statki ponad 100 milionów, ocenia się, że nawet 160 milionów baryłek ropy naftowej. To wszystko czeka na przewiezienie na drugą stronę cieśniny. Dopóki to nie zostanie uwolnione, ceny będą wysokie. 6,17 dzisiaj, litry benzyny 95 na polskich stacjach, 6,14 jutro i do końca weekendu. Skąd ta obniżka? Dlaczego ceny w Polsce mogą być niższe niż w Europie? A mamy najniższy pakiet podatkowy, daninowy, tak można powiedzieć, bo akcyza jest obniżona do poziomów najniższych w Europie dozwolonych przez Unię Europejską. Do tego obniżony VAT do poziomu 8% prawdopodobnie tylko Hiszpania zdecydowała się na podobne kroki, ale oni ten niższy VAT mają na poziomie 10%, więc z tego punktu widzenia obciążenia są najniższe z możliwych. Mamy też ten mechanizm maksymalnej ceny, który powoduje, że stacje benzynowe nie mogą nakładać takich ponadnormatywnych marż na swoje towary, które sprzedają z tego powodu no, musimy mieć matematycznie najniższe ceny w Europie, najniższe ceny rynkowe, bo ja też to podkreślam, że to są wciąż ceny rynkowe, to co mówił też minister Motyka. Na razie nie ma problemu ze z paliwami na stacjach benzynowych z tego względu, że ten mechanizm jest rynkowy. On powoduje, że te niskie obciążenia, stosunkowo niskie obciążenia związane z akcyzą i podatkiem wpływają na cenę, a nie sztuczne zaniżanie poprzez y, obcinanie marsz importerów. Ostatnie dni przed ogłoszeniem rozejmu, ostatnie dni tej wojny przyzwyczaiły nas do tego, że cena y, ropy za baryłkę była trzycyfrowa. Teraz obserwujemy ten spadek poniżej tego psychologicznego progu 100 dolarów za baryłkę. Rozumiem, że to jeszcze się nie przekłada na to, ile płacimy my na stacjach benzynowych. No, trochę przekłada się, No mieliśmy do czynienia z wyższymi cenami, jednak i te ceny cały czas rosły. Cena w, jeszcze we wtorek ropy naftowej e, wynosiła e, powyżej 100 dolarów znacznie. Cena gotowych produktów, pamiętajmy o tym, że my kupujemy gotowe produkty, nie ropę naftową. E, w przypadku diesla no, była 50 groszy wyżej niż ma to miejsce dzisiaj. Co prawda, tuż po obniżeniu, tuż, tuż po tej informacji o no nieatakowaniu przez Stany Zjednoczone i Iranu spadła nawet do 1 zł, teraz wróciła z powrotem o te 50 groszy wyżej, ale jest, jest nadal niższa. Więc jakby z tego powodu, z tego punktu widzenia jest niżej. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ta cena 100 dolarów jest taką granicą psychologiczną nie tylko dla nas, ale także dla prezydenta Trumpa. Wczoraj mieliśmy do czynienia znowu z sytuacją, kiedy cena ropy naftowej tej amerykańskiej WTI przekroczyła 100 dolarów za baryłkę i natychmiast pojawiła się informacja o tym, że premier Netanyahu rozpoczyna rozmowy z Libanem, mhm. to znowu sprowadziło cenę ropy naftowej poniżej 100 dolarów. Także mam takie wrażenie, że, że ta, ta trzycyfrowa cena automatycznie zaczyna działać na władze w Waszyngtonie. A jak to jest, że ten mechanizm cały czas obowiązuje, że kiedy ropa drożeje... Już wyłączywszy tam wszystkie mechanizmy osłonowe, wtedy błyskawicznie rośnie także cena za litr benzyny sprzedawanej na stacjach benzynowych. Z kolei, kiedy dzieje się odwrotnie, czyli cena ropy na rynku spada, to wtedy spadek cen benzyny idzie znacznie bardziej opornie. Ja wiem, że z punktu widzenia kierowców to jest denerwujące zjawisko, użyję takich delikatnych słów, natomiast ma to uzasadnienie ekonomiczne. Po prostu e, Orlen... Online... To jest główny dostawca paliw na polski rynek. Jeżeli nie podwyższyłby ceny w danym dniu do poziomów rynkowych, natychmiast hurtownicy, którzy kupują od niego paliwo, rzuciliby się do kupowania go po tej niższej cenie, wiedząc, że za chwilę ona będzie wyższa. Z kolei Orlen musiałby kupować na światowych rynkach paliwo po wyższej cenie, więc doszłoby do takiego dziwnego zjawiska kiedy spółka sprzedawałaby taniej niż sama kupuje, więc naturalny sposób jest taki, że dochodzimy do momentu, kiedy musimy podwyższać te ceny dużo szybciej. Natomiast w drugą stronę, wtedy kiedy ceny paliwa spadają, no, spółka realizuje po pierwsze zysk, po drugie nie ma zbyt wielu chętnych do tego, żeby kupować w danym momencie paliwo, jedynie uzupełniać te zapasy, które są w tym momencie konieczne, wiedząc, że następnego dnia będzie taniej. To takie naturalne zjawisko. Więc to zjawisko oczywiście z punktu widzenia kierowców, ono może być irytujące, ale z punktu widzenia ekonomii ma ono uzasadnienie i to nie jest tylko tak, że to jest się Orlenu, chociaż oczywiście Orlen na tym czy inni hurtownicy, bo to nie tylko Orlen, nie tylko Orlen w Polsce jest producentem paliw, na tym zarabiają. No musimy się przyzwyczaić, tak niestety mówi ekonomia. Za co my tak naprawdę płacimy na stacjach benzynowych? Co składa się na cenę litra paliwa? Wiele czynników. Ostatnio Orlen nawet przygotował taki specjalny materiał reklamowy, promocyjny, mam nadzieję, że nie propagandowy, ale tłumaczący w jaki sposób działają ceny. Tam trochę Orlen stara się usprawiedliwić z tego, że to nie on głównie zarabia na kwestiach związanych z ropą naftową. Otóż generalnie jest tak, że cena samej ropy naftowej rzeczywiście ma istotny wpływ na ceny paliw, które płacimy na stacjach benzynowych, ale no nie jest to... E, jedyna, jedyny składnik. Jeżeli popatrzymy tak bardzo literalnie, nie do końca tak można patrzeć, ale powiedzmy, że jeżeli e, baryłka ropy naftowej to jest 159 litrów, jeżeli e, baryłka kosztuje 100 dolarów, no to możemy łatwo policzyć, że właściwie za litr płacimy w granicach 70 centów. Tak, 70 centów to jest poniżej 3 zł, więc sama ropa naftowa to jest poniżej 3 zł. Do tego dochodzą kwestie związane z przerobem tej ropy na gotowe produkty. Trochę tej ropy w tym procesie znika, bo są pewne straty. Jest dużo produktów, które Dajemy poniżej cen nawet ropy naftowej, jakieś ciężkie frakcje, więc to wszystko składa się też na cenę benzyny, czy szczególnie oleju napędowego, który płacimy, to często określa się jako marża rafineryjna, więc mamy cenę ropy, mamy cenę, koszt marży rafineryjnej, mamy koszt przewiezienia paliwa do Polski. Pamiętajmy o tym, że my dzisiaj cieszymy się z tego, że mamy zapasy, mamy rezerwy, ale ktoś te rezerwy musi magazynować, musi je utrzymywać. To są też hurtownicy, którzy sprowadzają paliwo, do Polski. Oczywiście nie robią tego za darmo. My płacimy to w postaci kilku czy kilkunastu groszy na cenie paliwa na stacji benzynowej. Do tego ktoś to paliwo musi przywieźć, domieszać, dodać do tego biododatki, wiele innych rzeczy. Wreszcie stacja benzynowa musi też niekoniecznie na tym zarobić. No człowiek, który pracuje na stacji benzynowej, bierze jakąś pensję. Jest kwestia związana z kosztami stacji benzynowych, więc można powiedzieć, że znowu kolejne, jeden złoty czy trochę poniżej jednego złotego, to są kwestie związane z magazynowaniem, przywiezieniem obsługą tego całego paliwa. Natomiast zwykle około 30-40 groszy to jest kwestia związana ze stacją benzynową, z jej przychodem. Przychód to nie to samo co zysk. Przychód to są pieniądze, które służą do utrzymania pracowników stacji, samej stacji no i jakiegoś tam zarobku samej stacji. Ile byśmy płacili za litr paliwa, gdyby nie CPN? To jest też dosyć proste do policzenia. To byłyby koszty w granicach złotych, 20 złoty 30 zł wyżej, w zależności od tego, czy mówimy o oleju napędowym, czy mówimy o benzynie. Wiadomo, że olej napędowy ma wyższą cenę netto. Z tego punktu widzenia VAT, VAT byłby wyższy, ale to są, to są te poziomy. Był taki moment, kiedy w przypadku oleju napędowego niebezpiecznie zbliżylibyśmy się do 10 złotych. Teraz to już troszkę by było pewnie niżej, no jeżeli popatrzymy, że dzisiaj cena oleju napędowego to jest poniżej 8 złotych w pakiecie CPN, no to, to bez tego C pakietu to by było 9, powiedzmy 9,30, 9,40, może coś takiego. tak. Ale ponieważ mm. był już taki moment, kiedy szczególnie gotowy diesel był dużo droższy, no to niebezpiecznie zbliżaliśmy się do tych 10 zł. Więc to są, to są zna znaczące kwoty. Wiemy, że CPN, ten pakiet, ta tarcza, ten mechanizm osłonowy to jest rozwiązanie tymczasowe. Politycy mówią, będzie obowiązywał tak długo, jak będzie trzeba. Trudno jest rozszyfrować, co to oznacza, ale pewnie możemy z, dużym, z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że odłączenie tej tarczy będzie się wiązało z bolesnymi konsekwencjami, jak bardzo bolesnymi. Czy już należy się tego obawiać i już należy o tym myśleć? Zobaczymy, jak ten mechanizm długo potrwa. Ja myślę, że to będzie tak, że dopóki sytuacja na świecie się nie uspokoi i cena baryłki ropy naftowej nie spadnie poniżej tych 80 dolarów, bliżej 70, to myślę, że ten pakiet będzie obowiązywał. Też zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa. Pamiętajmy, że ten pakiet CPN nie jest za darmo, tak? On kosztuje ministra miliard sześćset miesięcznie, więc w skali roku to może być nawet koszt 20 miliardów złotych. Najprawdopodobniej znaczna część tego zostanie pokryta podatkiem od nadzwyczajnych zysków, czyli podatkiem od Orlenu, być może Saudi Aramco, bo Saudi Aramco jest drugim producentem paliw w Polsce w rafinerii gdańskiej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Pamiętamy poprzednie dochodzenie do... Mieliśmy już taką sytuację w 2022 roku po, po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy VAT był obniżony. Potem wróciliśmy do tego podstawowego VAT-u. Tam było wiele zastrzeżeń do tego, że Orlen podniósł ceny znacznie szybciej niż należało i potem nie było... Można zauważyć tej podwyżki VAT-u. Jest oczywiście ta sytuacja, że jeżeli któregoś dnia minister ogłosiłby to, że VAT rośnie, no to Mamy natychmiast powyżej jednego złotego drożej na litrze i każdy będzie chciał zatankować paliwo po tej jeszcze niższej cenie. Zobaczymy w jaki sposób to będzie, to będzie zrobione. Myślę, że to jest coś, czym ministerstwo i rządzący martwią się w tym momencie najmniej. Naj, taką najgorszą sytuacją, którą mamy dzisiaj, to nie jest nawet kwestia samej ceny, bo, bo one są no okej, okay, wysokie, ale powiedzmy, że szczególnie w przypadku benzyny to, to nie jest jakiś dramat, biorąc pod uwagę, że 6 zł płaciliśmy już 10 lat temu. Natomiast pytanie jest cały czas o dostępność, bo pamiętajmy o tym, że tych 10 milionów baryłek cały brakuje. czas brakuje i nie. tego nie ma. Tak? Te, te statki, o których ja mówiłem, one przepływają w bardzo ograniczonym y, stopniu. E, każdego dnia 10 milionów baryłek to się składa naprawdę na duże wartości. Szacuje się, że w, w skali tego konfliktu może na świecie zabraknąć nawet miliarda baryłek ropy. Czyli W wyniku tego konfliktu może okazać się, że tyle zostanie utraconej produkcji. Więc są naprawdę duże ilości. E widzimy już ograniczenia, jeżeli chodzi o paliwa lotnicze na niektórych lotniskach. Zobaczymy, co będzie dalej. Marzec był jeszcze dla nas pewnym takim handicapem polegającym na tym, że pomimo to, że ciśnina Ormus była zamknięta, to statki nadal płynęły do Europy. One płyną kilka tygodni, nawet do miesiąca, ale docierały do Europy. Nawet teraz, gdyby się okazało, że nagle ciśnina jest odblokowana, to te statki natychmiast nie przypłyną do Europy. Znowu trzeba będzie kilkanaście albo kilkadziesiąt dni, żeby one tutaj wróciły. Więc za chwilę może być też trudniejsza sytuacja, jeżeli chodzi o kwestie związane z dostępnością gotowych produktów. Szczególnie tych, których w Polsce nie produkujemy czy oleju napędowego. Ale też zbliżamy się do piku sezonu, to się ładnie nazywa driving season. To jest taki sezon wakacyjny, kiedy po prostu więcej wyjeżdżamy na wakacje, nie tylko my, ale cała półkula północna, wtedy więcej tankujemy benzyny, więcej tej benzyny potrzeba, mamy taki szczyt zapotrzebowania. To samo jeżeli chodzi o paliwo. Lotniczej. Miejmy nadzieję, że e, cieślinia zostanie odblokowana, bo za, dzisiaj mówimy o problemie związanym z ceną, ale za chwilę może problem, pojawić się problem związany z dostępnością, a on jest dużo gorszy. Dlaczego ceny maksymalne benzyny na stacjach spadają, a ceny diesla rosną? To wynika z ruchów rynkowych. E, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie związane z benzyną, w naszym kraju też nie produkujemy wystarczającej ilości benzyny. Ale rafinerie, które należą do na przykład do Len, szczególnie mam na myśli rafinerie na Litwie, w Morzejkach. Ona produkuje dużą ilość benzyny i może zaopatrzyć nasz kraj w ten sposób, że jesteśmy mniej więcej zbalansowani, zbilansowani. Natomiast jeżeli chodzi o olej napędowy, jego importujemy. Przed 22 roku importowaliśmy go z Rosji. ciągle importujemy go z różnych kierunków, w tym z krajów Bliskiego Wschodu. Wtedy, kiedy nie ma dostępności, wtedy, kiedy sytuacja pogarsza się, zwykle marza na oleju napędowym rośnie. Do tego jeszcze te ropy w Zatoce Perskiej mają taką charakterystykę, że przy przerobie w rafinerii one, z nich uzyskuje się dużą ilość diesla. I teraz w momencie, kiedy nawet zastąpilibyśmy te ropy jakimiś innymi ropami, ropami lekkimi, na przykład ropą amerykańską, będziemy mieli do czynienia z większą ilością benzyny, z mniejszą ilością diesla. Więc to znowu powoduje niedobór diesla i znowu powoduje, że różnica między dieslem a benzyną na stacji jest większa. Będziemy się z wielką uwagą przyglądać w najbliższych dniach temu, co dzieje się i dziać się będzie w Pakistanie, czyli te rozmowy pokojowe już między Amerykanami a Iranem. Jaki rezultat byłby satysfakcjonujący dla, dla świata gospodarki, dla, dla świata handlu, dla świata y, tych surowców energetycznych? Czy możliwy jest powrót do stanu sprzed wybuchu tej wojny, czyli sprzed 28 lutego? Mamy nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że jest możliwy powrót do tego stanu, czyli że statki będą normalnie płynąć przez Cieśninę Ormus. Jest jeszcze taki wariant nawet lepszy, byśmy powiedzieli. To znaczy, jest to wariant, w którym Iran mógłby sprzedawać swoją ropę bez sankcji. Nie wiem, czy to jest dobre dla świata, ale jest to dobre na pewno dla cen ropy naftowej w tym znaczeniu, że powoduje niższe ceny. Iran ma olbrzymie rezerwy ropy naftowej i także gazu. Mógłby je sprzedawać w dużych ilościach. Robił to tak naprawdę przed wybuchem wojny, ale było to ograniczone, chociażby poprzez sankcje. Wiadomo, że sprzedawał tę ropę między innymi Chinom. Chiny były dużym odbiorcą, ale sprzedawał je z dyskontu. To znaczy, że Chińczycy mogli tę ropę kupować taniej. Kiedy, wtedy, kiedy okazałoby się, że ropa irańska wpłynęłaby szeroko na świat, to nie dość, że mogłoby by być jej więcej, to w dodatku z tego dyskonta skorzystałyby wszystkie kraje, nie tylko, nie tylko Chiny. Więc jest też taki wariant nawet bardziej po, optymistyczny, jeżeli chodzi o to, co może się wydarzyć. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie jestem znawcą tamtego regionu świata, więc trudno mi się Wypowiadać. Mam oczywiście swoje przemyślenie, jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić Irańczycy, ale najlepszy scenariusz z punktu widzenia świata to powrót do tego, co było przed końcem lutego, a być może jeszcze z tym y, dodatkiem związanym z ograniczeniem sankcji na Iran jako producenta ropy i gazu. Prezydent Trump przez cały czas trwania tej wojny, przez te sześć tygodni, teraz przystępując do tych negocjacji pokojowych, mówi my Amerykanie nie jesteśmy zależni od tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Nam jest tak naprawdę wszystko jedno, czy Ormus jest odblokowany, czy zablokowany. Bo my mamy swoje złoża. Czy rzeczywiście Amerykanie są samowystarczalni, jeśli chodzi o węglowodory? Dużo w tym prawdy. Prawdopodobnie gdyby się okazało, że świat zupełnie jest zablokowany i nie ma ropy naftowej, to Amerykanie są tym krajem, który poradzi sobie dobrze. Natomiast w praktyce to wygląda tak, że amerykańskie rafinerie, które były budowane w, lata, budowane w latach 70. budowane były technologicznie na trochę inny gatunek ropy. Między innymi dlatego tak ważne było z punktu widzenia prezydenta Trumpa odblokowanie tego kierunku wenezuelskiego bo Wenezuela ma dużo ciężkiej ropy. To, co mam na myśli przede wszystkim, to ropa, która powstaje z łupków w rewolucji, która ma miejsce od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych, to jest ropa bardzo lekka, czyli taka ropa, z której produkuje się na przykład dużo benzyny, ale inne produkty powstają w dużo bardziej ograniczonym zakresie. I Amerykanie, pomimo to, że są wystarczalni teoretycznie, jeżeli chodzi o ropę naftową, to część ropy naftowej eksportują, natomiast muszą importować inną część ropy naftowej, właśnie tej tej ciężkiej, żeby z punktu widzenia ich rafinerii proces produkcji paliw przebiegał w sposób możliwie zoptymalizowany. Więc Amerykanie dadzą sobie radę, ale to też nie będzie optymalny proces. Więc Amerykanie są zarówno eksporterem, jak i importerem ropy, ale są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Europa, w zdecydowanie lepszej sytuacji niż Azja. Dlatego mogą być trochę bardziej spokojni. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednym. Rynek ropy naftowej to jest przede wszystkim rynek morski, a rynek morski charakteryzuje się tym, że to jest rynek światowy, czyli wszędzie na świecie ceny są bardzo podobne, bardzo do siebie zbliżone. Dlatego to nie jest tak, że Amerykanie mają swoją własną ropę i mogą sprzedawać ją taniej, bo obowiązuje cena światowa. I amerykański kierowca musi dzisiaj płacić ponad 4 dolary za galon versus niecałe 3, które płacił jeszcze w lutym. I z tego punktu widzenia też nie jest bardzo szczęśliwy, chociaż wtedy, kiedy oglądam te amerykańskie stacje, to mam wrażenie, że nie wszyscy w Stanach to rozumieją, że oni właściwie są samowystarczalni, ale muszą płacić nagle ponad 4 dolary za galon. To pewnie też ma wpływ na prezydenta Trumpa. No z pewnością, szczególnie mając w perspektywie wybory jesienne, uzupełniające do, do amerykańskiego parlamentu. Co się zmieni po tej wojnie na rynku naftowym, na rynku paliw? Bo to, że ten rynek nie będzie już taki sam, to, to możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Na pewno takie przemyślenia, które można mieć po tym konflikcie związane są z ciesinią Ormus to trochę jak w czy jeżeli gdzieś strzelba wisi na, na ścianie, to znaczy, że ona wystrzeli mhm. i taką strzelbą w tym przypadku była ciśnina Ormus. Wszyscy wiedzieli, że um, to jest jeden z najbardziej newralgicznych, moim zdaniem najbardziej newralgiczny punkt na mapie świata, na pewno na tej mapie świata energetycznej. A pomimo to kraje arabskie inwestowały olbrzymie pieniądze w coraz to wyższe budynki, w coraz to bardziej y, wymyślne wyspy, które tam y, budowano. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z ominięciem Cieśniny Ormu, zrobiono bardzo niewiele, a da się zrobić. Jest rurociąg, który z Arabii Saudyjskiej prowadzi na Morze Czerwone. Zachód, zachód tak? Tak, to jest ten rurociąg. Ale on ma tylko 7 przepustowość jego to jest tylko 7 milionów baryłek. Dwa były wykorzystywano wcześniej, 5 milionów wolnych mocy, versus kilkanaście, które należało wybudować. Podobnie istnieje rurociąg ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Omanu. To z kolei jest Region, które wyprowadza ropę z tamtego regionu świata na Zatokę Omańską, czyli też omija Cieśninę. no ale też to są niecałe 2 miliony e, baryłek dziennie. Więc e, gdyby pomyślano o tym zawczasu, że taka sytuacja może mieć miejsce wybudowano infrastrukturę, czy to na Morze Czerwone, czy na Zatokę omańską, czy chociażby z punktu widzenia e, Iraku e, w kierunku Morza Śródziemnego, bo tam też istnieje taki rurociąg, o którym nagle sobie przypomniano w, w ostatnich dniach, to wszystko powodowałoby, że właściwie Ciśnina ormos nie byłaby tak kluczowa, jak jest dzisiaj. Jasne, że te rurociągi też można e, zaatakować. Zresztą niedawno nastąpił atak na m, taką stację, która przepompowywuje, e, pozwala na przepompowywanie e, ropy, no, ale to jest zdecydowanie trudniejsze niż atakowanie e, statku, który ma wielkość trzech boisk piłkarskich i płynie z prędkością 20 km na godzinę. Więc e, dziwię się, wiem, że teraz kraje arabskie już podejmują y, powoli decyzję o tym, co zrobić, żeby, y, żeby się zdywersyfikować, no ale to jest powiedzenie o mądrym Polaku mm -hmm. po szkodzie. Widać, że nie tylko naszego narodu dotyczy to y, powiedzenie. Natomiast na pewno będzie tak, że y, szczególnie Europa musi się zastanowić nad tym, czy może pozwolić sobie na tak duże uzależnienie energetyczne, czy to od Stanów Zjednoczonych, czy od krajów y, arabskich, bo taka sytuacja może w, w przyszłości się powtórzyć. Myśmy dużo zrobili, jeżeli chodzi o gaz. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówi się zbyt wiele o problemie związanym z gazem. Cena gazu wzrosła także, ale to nie są porównywalne wartości do ropy naftowej, zresztą ona się uspokoiła, dlatego, że dużo zainwestowaliśmy w naftoporty, w porty LNG w tym przypadku, ale także ograniczyliśmy swoją zależność od gazu o kilka punktów procentowych, mamy więcej odnawialnych źródeł energii, więcej magazynów, to wszystko, to wszystko nam pomaga. Przy to będzie mimo wszystko ten kierunek, który Europa może zrobić. Nie mamy własnej ropy, nie mamy własnego gazu, ale mamy prąd, który możemy produkować w sposób niezależny i myślę, że Coraz bardziej powinniśmy się w takim kierunku przestawiać, także ze względu na bezpieczeństwo. Cieszę się, że tym optymistycznym chyba w miarę akcentem kończymy naszą rozmowę, bo płynie jednak jakaś lekcja dla świata z tego, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach na Bliskim Wschodzie. Pan Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIS, ekspert rynku ropy i paliw był z nami. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Klammer. Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidra codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś. Banany luzem cena przed obniżką 6,99. A z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Truskawki 500 gramów cena przed obniżką 17,99. Teraz 50% taniej. 8,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 6,49 za opakowanie. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Moja babcia jest w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 Promocja.